Jest 11.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1K Anna Kowalczyk. Miliardy euro dla Polski. Nasza brukselska korespondentka donosi, że jest zgoda na wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy. Afera Zonda Krypto śledczy informują ilu poszkodowanych już się zgłosiło. Roman czy Jarek z nowym podcastem w Polskim Radiu, tym razem o Czarnobylu. Komisja Europejska zatwierdziła Polski wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedziała się nieoficjalnie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia potwierdziły się tym samym wcześniejsze informacje Beaty Płomeckiej. Czwarta transza to ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę polski rząd złożył w grudniu, ale zatwierdzenie było uzależnione od reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Te pieniądze pozwolą na trzy miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Przelew powinien trafić na polskie konto przed końcem przyszłego miesiąca. Do tego czasu będą finalizowane procedury po wstępnej akceptacji wniosku przez Komisję. Ostatecznie muszą go jeszcze zaakceptować przedstawiciele unijnych krajów. Potem Komisja Europejska pożyczy pieniądze na rynkach finansowych, bo tak działa unijny Fundusz Odbudowy, a następnie przekaże te pieniądze Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jest zielone światło od Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego dla uchylenia immunitetów czterem polskim europosłom. Chodzi o Daniela Obajtka, Grzegorza Breuna, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. Ostateczną decyzję europosłowie podejmą na przyszłotygodniowym posiedzeniu w Strasburgu. Komisja nie miała wątpliwości, że immunitety trzeba uchylić, mówił w TVP Info jej członek europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. W jednoznaczny sposób wszystkie immunitety zostały rekomendowane jako dla Parlamentu Europejskiego do uchylenia znaczącą większością głosów. Nie ma wątpliwości co do tego, że nie ma tu żadnej motywacji politycznej, że są to zarzuty o charakterze kryminalnym, które mają być postawione czy to przez prokuraturę, czy w ramach oskarżenia prywatnego, więc Komisja Prawna nie miała tutaj najmniejszych wątpliwości, że immunitety należy uchylić. Jeśli Parlament Europejski poprze rekomendacje Komisji, prokuratura i sądy w Polsce będą mogły prowadzić postępowanie wobec wskazanych polityków. Ponad tysiąc osób poszkodowanych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się od początku tygodnia do prokuratury. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy ruszyło w piątek. Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach mówi, że pokrzywdzonych wciąż przybywa. Każdego dnia do prokuratury trafia kilkaset zawiadomień osób pokrzywdzonych. Zatem liczba ta, począwszy od piątku, wzrosła o bez mała tysiąc osób. Premier Tusk mówił, że poszkodowanych przez Zonda Krypto może być 30 tysięcy. Klienci giełdy kryptowalut nie mogą zalogować się do swoich kont ani wypłacić pieniędzy. Zarząd spółki podał się do dymisji, a prezes jest nieuchwytny. To są aktualności jedynki. Polacy ruszyli do sklepów. Główny Urząd Statystyczny podaje, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w marcu o 8,7% licząc rok do roku. Była o ponad 3 punkty procentowe wyższa niż miesiąc wcześniej. Ekonomi, główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że te dane są pozytywnym zaskoczeniem. Rzeczywiście opublikowane przez Główny Rząd Statystyczny dane przekroczyły prognozy. Ta dynamika na poziomie 8,7% jest najwyższa w zasadzie od lutego 2022 roku, a więc wyniki są bardzo dobre. Monika Kurtek zwraca jednak uwagę, że przez niepewną sytuację na świecie konsumenci ograniczają wydatki. Oznacza to, że następne dane o sprzedaży nie będą już takie dobre. Roman Czejarek rozprawia się z mitami o Czarnobylu. Polskie Radio prezentuje jego nowy podcast Czarnobyl – Prawdziwa Historia. W tym roku mija 40 lat od katastrofy w elektrowni jądrowej. Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektrowni. Podcast o katastrofie w Czarnobylu jest kolejną produkcją z serii Prawdziwa Historia. Do jego stworzenia zostały wykorzystane unikatowe nagrania archiwalne Polskiego Radia, materiały informacyjne z tamtego okresu oraz relacje świadków wydarzeń. Władze Ukrainy podały, że w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji zmarło ponad 125 tysięcy osób. Podcast pokazuje nie tylko przebieg wydarzeń z 26 kwietnia 1986 roku, ale ale także to, jak informacja o katastrofie dociera do Polski, jak rodził się lęk i jak wyglądały pierwsze działania ochronne. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Autorem podcastu jest Roman Czejarek. Zapraszam. Witold Banach, Polskie Radio. Podcast można znaleźć na stronie Radio.pl i w popularnych serwisach streamingowych.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 Przez cały dzień będziemy cieszyć się słońcem. Więcej chmur tylko na wybrzeżu, ale i tam nie powinno padać. Termometry pokażą od 10 stopni nad morzem, 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie, 1001 hektopascali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolegę Cito firmy Reuter. Kolegę Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas z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 Prawie, och prawie, za 10 sekund będą cztery jedynki na zegarze, jak ja to lubię. To oczywiście jedynka radiowa, program Pierwszy Polskiego, Radia Sława Bieńczycka i przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Tym razem, drodzy Państwo, zajrzymy do naszej garderoby, do naszych szaf, do naszych szuflad i przyjrzymy się ubraniom, które na co dzień zakładamy na siebie. No właśnie proszę się przyjrzeć temu, co Państwo dzisiaj tam mają, zajrzeć na metkę. Czy na pewno wszystko się zgadza? Czy to, co tam jest na tej metce napisane jest tak w rzeczywistości? cztery pory roku. Pani Beata na Facebooku, jak czytać metki ze składem odzieży? Na pewno z uwagą i dużym dystansem, bo deklarowany dobry skład w czasie użytkowania okazuje się niestety fikcją i to zdarza się bardzo często, bo niby 100% bawełna podczas noszenia kosmaci się. I tutaj jest dosyć długi wykład Pani Beaty, bo okazuje się, że Pani Beata miała przywilej, materiałoznawstwo włókiennicze było jednym z przedmiotów w szkole średniej, dlatego naturalny skład Pani Beata rozpoznaje bez większego problemu. A później ostatnie zdanie jest dosyć ostre, Zastanawiam się, czy producent naprawdę nie wie, z czego produkuje, czy nie chce wiedzieć. Nazwijmy to po imieniu. To jest oszukiwanie konsumenta, a brak kontroli tego procederu jest zatrważający. No i właśnie, drodzy Państwo, z, z naszą ekspertką, już niebawem, z panią Katarzyną Zańczkowską, porozmawiamy o tym, jak to zrobić, żeby producenci oszukiwali nas jak najmniej. Jak to sprawdzać, czemu się przyjrzeć. No i niestety też powiemy o tych złych substancjach, które mogą szkodzić naszej skórze, naszemu zdrowiu, a które niestety pojawiają się także i w ubraniach. O tym dosłownie za kilka minut, bo teraz, tak, to już będzie ostatnia podpowiedź w dzisiejszym konkursie i nawet jeśli ktoś nie słyszał pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej podpowiedzi, to po tej piątej już nie będzie mieć wątpliwości, że chodzi o... A do kwadratu plus B do kwadratu równa się z do kwadratu A To, co wiemy na pewno, to wiemy, że pochodził z wyspy Samos. Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Kwadratów... Wiemy, że działał około 532 roku przed naszą erą. Tu plus B. No właśnie, to zna już każde dziecko ze szkoły podstawowej, a tym bardziej i dorośli powinni pamiętać. No już chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj chodzi o, o kogo 72 151 po tej z podpowiedzi tym słynnym wzorze, chyba już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Czekamy na Państwa odpowiedzi, plecak na kogoś z Państwa też czeka. Yeah. walka, walka o życie to podróż w słońcu i mroku cierpieniu i w zachwycie i jeszcze wczoraj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 pani Krystyna Pręko, która wystąpiła na naszym urodzinowym koncercie w minioną sobotę w studiu imienia Ludosławskiego. Bardzo dziękuję pani Krystyna za te życzenia. A teraz zmieniamy temat. Pani Beata dzisiaj tutaj dużo napisała na temat ubrań. To tylko jeszcze jedno zdanie. Żal tylko, że metki ze składem tak często wprowadzają kupujących w błąd. No i teraz z naszym gościem rozwiniemy ten temat. Katarzyna Zajączkowska, autorka książki i podcastu Odpowiedzialna Moda, ale także edukatorka, wykładowczyni, projektantka z wieloletnim stażem. Ambas Europejskiego Paktu Klimatycznego. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry. Dobrze, że w Warszawie, a nie w Krakowie. Tak się sprytnie udało, bo pani na stałe w Krakowie, a dzisiaj u nas w studiu w Warszawie. Pani Katarzyno, czym, gdybyśmy tak najkrócej mieli powiedzieć, jest w ogóle odpowiedzialna moda w dzisiejszych czasach? W dzisiejszych i myślę w każdych innych odpowiedzialna moda to jest taki, takie korzystanie z ubrań, nie tylko kupowanie, ale w ogóle korzystanie z ubrań, w którym jest zawarta jakaś nasza świadomość dotycząca wpływu tego, co kupujemy, jak kupujemy, skąd kupujemy na świat i na ludzi, ale też na nas samych, chociażby na nasze zdrowie, bo... Ta odpowiedzialna moda to nie jest tylko troska o innych, albo tylko troska o planetę, dzisiaj odmienianą przez wszystkie przypadki, ale tak naprawdę o niemal każdy element no, takiego ekosystemu łącznie z naszym zdrowiem. Więc świadomość po prostu tego, że nasze wybory mają realny wpływ. Myślę, że gdyby większość z nas zapytać, czym się kierujemy, to myślę, że część z nas powiedziałaby, że ceną. Tak? Czyli jeśli jest tanio, taniej, to kupujemy, ale i tutaj. Warto byłoby, żebyśmy te trzy kropeczki wypełniły. Warto zastanowić się, czy jeśli kupujemy coś rzeczywiście najtańszego, to czy przypadkiem nie kupujemy towaru najgorszej jakości, a co dalej... Zatem idzie to, że ten towar szybciej się spierze, szybciej będzie do niczego, szybciej będzie wyglądał źle i krócej będziemy go nosić. Czy nie warto czasem zapłacić o 20-30% więcej i kupić rzecz jakościowo lepszą, troszkę droższą, ale którą będziemy nosić 2-3 lata dłużej? No, oczywiście zawsze osoby, które zajmują się szeroko pojętą ekologią będą namawiać do tego, żeby przede wszystkim kupować mniej, żeby zwracać uwagę na jakość. I to są takie slogany, które często my sobie jakby obalamy takim tłumaczeniem, że no może po co przepłacać, jeśli wszędzie jest to samo i tak dalej. Natomiast ja zawsze zachęcam do takiego ćwiczenia żeby cenę ubrania trochę rozkodować. Pomyślmy, że jeśli ubranie kosztuje, dajmy na to 100 zł, to fabryka zarobiła 25 zł na, produk na produkcji tego ubrania, a osoba, która szyła statystycznie między złotówką a, złotówkę, między złotówką a 5 zł. Pięcioma złotymi. Więc te, ten 1 do 5% to jest, to jest zapłata za szwaczkę, dla szwaczki. Jak ubranie kosztuje 10 zł, no to oznacza to 10 groszy. I tutaj jest taka pierwsza podpowiedź. Ubrania absurdalnie tanie są po prostu niewątpliwie źród... jakby skutkiem wyzysku, więc to jest po pierwsze. A po drugie, to o czym Pani wspomniała, możemy też stosować taki przelicznik cost per wear, czyli koszt jednego założenia. I jeśli kupujemy ubranie, które zamierzamy nosić wielokrotnie, najlepiej byśmy kupowali w ogóle takie, to możemy przeliczyć jego cenę na ilość założeń. I wtedy okaże się, że wydanie trochę większej kwoty na przykład na jeansy, w których chodzimy regularnie kilka razy w tygodniu, naprawdę nam się opłaci, bo bo te, te lepszej jakości po prostu posłużą nam dłużej. To już wiemy, co się czasem kryje, ale jeśli spoglądamy na tą metkę, no to właśnie takich informacji nie mamy. tak Ile na przykład szwaczka dostała pieniędzy za tę rzecz? Wydaje mi się, że musimy się teraz pochylić nad ważnymi rzeczami, ponieważ tych sklepów, zwłaszcza internetowych, które oferują tanią, bardzo tanią odzież, jest rzeczywiście coraz więcej. Teraz chętniej też wynika to z doświadczenia każdego z nas, korzystamy. No i tak, po pierwsze, te szafy, które mamy w domach, te garderoby, no nie są z gumy, tak? Więc im tych rzeczy więcej, tym no później te rzeczy wyrzucamy. W związku z tym też warto się zastanowić, jak na przykład m, rzeczom dać drugie życie albo przedłużyć to życie nawet we własnej szafie. Znaczy, rzeczywiście takie pojęcie rzeczozmęczenia i takie przytłoczenie nadmiarem, to jest taka y, emocja, która towarzyszy bardzo wielu osobom. Zwłaszcza kobietom. Y, tak, bo też do nas, i powiedzmy to od razu, jest y, skierowana dużo głównie. bardziej taka agresywna y reklama. To y kobietom się wmawia, że y, od, tej, no, od tego nowego zakupu, nowej sukienki, nowej bluzki zależy nasza atrakcyjność, więc my... No, jesteśmy pod ostrzałem y, marketingowych y, ekspertów, a dzisiaj też media społecznościowe w bardzo wyraźny sposób napędzają te, te zakupy i chęć konsumpcji, ponieważ no, nieustannie jesteśmy porównywani, porównuj, porównujemy siebie do innych. I, no i marki umieją wzbudzić w nas e, taki wieczny niedosyt. Więc to jest, e, to, to przytłoczenie rzeczami oraz ilość rzeczy nie, nie zawsze, albo raczej bardzo rzadko przekłada się na to, że my czujemy, że mamy świetny styl, że wiemy, co na siebie włożyć. No to tak nie działa, że czym więcej ubrań, tym łatwiej rano e, dokonać wyboru. Zazwyczaj ta mniejsza, bardziej przemyślana szafa jest nam dużo bardziej pomocna. Zachęcamy państwa do tego, żeby od wielu lat, żeby zerkać na metki, ale tutaj pani Beata słusznie napisała, że firmy niestety łamią normy. No, często każdy z nas, pani Katarzyna, może zajrzeć na przykład na metkę dajmy na to t-shirtu, tak? Jeden t-shirt będzie mieć napisane 100% bawełny, drugi to samo, 100% bawełny, ale upierzemy jeden i drugi kilka razy i widzimy gigantyczną różnicę między jakością jednego t-shirtu a drugiego. To znaczy, od razu wiemy, że któryś producent, który tę metkę i tę bluzkę wyprodukował i napisał 100% bawełny, kłamie. Niekoniecznie. Niekoniecznie? Nie, dlatego że dwie bawełniane bluzki będą się zachowywać zupełnie inaczej nawet będąc wciąż ze stuprocentowej bawełny, ponieważ mamy jeszcze inne parametry. Na przykład gramaturę, czyli ta jedna koszulka będzie z bawełny bardziej gęstej, zbitej, jakby która przeszła więcej procesów przygotowania. Na przykład została ustabilizowana, czyli ona się nam nie będzie skręcała po praniu w szwach. Mhm. Natomiast tańsza bawełna będzie wtedy, kiedy będzie lżejsza. Więc ta bawełniana bluzka będzie cieńsza, szybciej Zrobią się w niej dziurki, szybciej się poskręca, jakby straci formę i y, to ten nasz problem z jakością ubrań to nie jest jedynie problem złego składu. Y, bardzo często jest to problem... Y, obniżania właśnie gramatury, ale też różnych domieszek oraz barwników, jakby pestycydów, chemikaliów, różnych uzdatniaczy, czyli tego wszystkiego, czego zupełnie nie widzimy na metce, tych wszystkich substancji chemicznych, które też mamy w ubraniach. No to właśnie teraz pochylmy się nad tym, czego nie widzimy na metce i teraz tak. Jeśli idziemy do sklepu stacjonarnego albo kupujemy to w sklepie internetowym, ale takim, który no, ma w Polsce też zanotowane siedziby, to mogą być oczywiście sieci światowe, no to mam wrażenie, takie poczucie, że trochę to wszystko jest bardziej kontrolowane. A jeśli zamawiamy gdzieś ze świata, z jakichś firm dalekich, no to często eksperci, na przykład Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówią o tym, że tak naprawdę nie ma kontroli nad tymi ubraniami i my nie wiemy, ile tam szkodliwych substancji może być. Mhm. Absolutnie tak. Dzisiaj największą platformą sprzedażową, naj, największą właściwie sieciówką świata są te platformy, chińskie platformy, które sprzedają ubrania w ilościach, których Hurtowych. zupełnie nie potrafimy sobie wyobrazić, mhm. bo tam w takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress codziennie pojawiają się tysiące nowych produktów Nowych wzorów, nowych modeli, nie samych fizycznie rzeczy. I my kupując bezpośrednio, dzięki aplikacjom, które często są w telefonach już wbudowane jakby w, w startowo, że tak powiem, Jesteśmy importerami, więc omijamy europejskie regulacje, a Unia Europejska ma najbardziej restrykcyjne wymagania jeśli na, świecie. Chodzi, na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów. Więc... Czyli chodzi o to, żeby tam nie było substancji, które szkodzą naszej skórze, czy naszemu zdrowiu, czy na przykład gospodarce hormonalnej. Jakie to mogą być substancje? Absolutnie. To są substancje od wiecznych chemikaliów, czyli tzw. Tak zwanych PAS, przez form aldehyd, przez związki azowe, przez na przykład metale ciężkie. Więc my dzisiaj takie choroby jak nowotwory, jak choroby autoimmunologiczne, jak właśnie zaburzenia, zaburzenia hormonalne, łącznie z niepłodnością właśnie zawdzięczamy tym substancjom. Wydaje mi się, że to jest temat, który musimy oddzielnie potraktować i poszerzyć tak, żeby troszeczkę sobie uświadomić, co rzeczywiście może tam być i może nam szkodzić. Jedno jest pewne, to, co tutaj jest na naszym rynku i podlega przepisom unijnym i naszym również polskim, jest bardziej kontrolowane niż to, co sprowadzamy gdzieś tam z skądś niewiadomego pochodzenia. W związku z tym nie zawsze na metce jest 100% informacji. Czasem trzeba to wszystko jeszcze dokładnie przemyśleć. Ale dbajmy o tę naszą garderobę w takim sensie, że nie, żeby było jej za dużo, ale żeby było jej akurat tyle, ile trzeba. Katarzyna Zajączkowska, edukatorka, podcasterka i autorka książki i podcastu Odpowiedzialna Moda była gościem czterech pół roku w Radiowej Jedynce. Dziękuję. Hmm. Masz coś, co mnie jako. twój łapie Jak działaś na mnie, wyruszasz się po pory roku. Reklama. Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. Raz, dwa, dwa Komplement diety Valerinsen Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen – zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Mleko uht wypasione 1 litr 3,2%, złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98. Reklama. Autopromocja.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 pogoda. Drodzy Państwo, ciepło, chociaż nie wszędzie, bo gdzie gdzieniegdzie raptem 10 stopni na przykład e, Zakopane, e, Suwałki 11, Białystok 12 stopni, ale 13 stopni już w Lublinie, w Rzeszowie, i w Kielcach i wolsztynie, 14 stopni w Łodzi, w Warszawie, w Gdańsku, a także w Krakowie, a później to już coraz cieplej, 15 stopni w Katowicach i w Opolu, 16 stopni we Wrocławiu, 17 stopni w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i Szczecinie. 18 stopni dzisiaj może zdarzyć się w Zielonej Górze, także tam dzisiaj najcieplej. Sporo słońca, dzisiaj deszcz gdzieniegdzie może pojawić się przede wszystkim na Wybrzeżu i na Pomorzu Środkowym i na Kujawach oraz w górach. Tutaj dzisiaj... Tych mu trochę więcej. I tutaj może też popadać deszcz. W górach może popadać deszcz ze śniegiem. Czekamy na ten deszcz, bo już wielu leśników i rolników mówi, że ziemia jest sucha, więc naprawdę przydałoby się, żeby popadało. Wiatr dzisiaj raczej odczuwalny, bo umiarkowany. Chwilami wieje nawet mocniej do 80 km na godzinę wieje dzisiaj w górach. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy już niebawem, bo w południe 102 hektopaskale. Teraz kierunek z duńska wola, to województwo. Łódzkie. Tam jest pan Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska. Wola, dzień dobry. Dzień dobry państwu. W Zduńskiej Woli mamy bardzo ładną, typowo wiosenną pogodę. Świeci słońce i jest ciepło. Zapraszamy więc do naszego muzeum, w którym mamy wyjątkowy skansa. Zgromadziliśmy w nim imponującą liczbę unikatowych zabytków techniki kolejowej. Znajdą tu państwo jedyny zachowany na świecie egzemplarz amerykańskiego parowozu typu. DY246, ostatni zachowany w Polsce dźwig parowy skonstruowany w 1943 roku na potrzeby amerykańskiej armii, a także oryginalny przedwojenny wagonik kolejki na gubałówkach wyprodukowany w Szwajcarii. A gdy zmęczycie się, możecie odpocząć w klimatycznym wagonie z końca XIX wieku. Dodatkową atrakcją jest makieta dla kolejowego i parowozownikarznicy z jeżdżącymi pociągami. Zapraszamy również do pociągów, w którym zwiedzić będzie można kabinę maszyniste i inne miejsca niedostępne zazwyczaj dla pasażerów. Serdecznie zapraszam. I takie ciekawostki z Zduńskiej woli województwo łódzkie. A co jutro i pojutrze bardzo podobna temperatura do dzisiejszej, czyli całkiem ciepło, ale trochę więcej chmur i trochę więcej deszczu, więc jest szansa, że ta Ziemia wreszcie dostanie wodę. Chłodniej w niedzielę. cztery pory roku. To była Adel. Pięknie, jak zwykle, prawda? A teraz? Lektury jedynki. A teraz czas na powieść Wojciecha Chmielarza. Przed nami czwarty fragment powieści Tam, gdzie zmrok zapada szybciej w interpretacji przemysława Bluszcza. Poznaliśmy już historię pasła, no to teraz czas na współczesność miasteczkiem. Tym rządzi właściciel tartaku, który płaci ważnemu policjantowi za przychylność. Ten bowiem potrzebuje pieniędzy dla swoich dzieci. Usiadł w fotelu, w którym kilka lat temu siedział jego teść. Zgasił światło i trwał w tej ciemności. Czekał, aż wróci do niego spokój. Jednak zamiast tego, w tajemniczy sposób jego myśli powędrowały w stronę innego mieszkańca pasła. Człowieka, którego mało kto kojarzył ale który również wręczał policjantowi kuperty z pieniędzmi. Może nie tak wypchane jak te od właściciela tartaku, ale przynajmniej tak nie śmierdziały. Policjant, myśląc o nim, wypił ostatni łyk soku pomidorowego. Tamten człowiek mieszkał na przeciwległym końcu miasta, daleko na południu, na jego absolutnym skraju, gdzie dolina zwęża się tak bardzo, że właściwie zanika. Niektórzy nawet zastanawiają się, czy to jeszcze jest pasło. Stoją tam nieliczne domy, a większość mieszkańców to starzy ludzie, którzy z uporem, godnym lepszej sprawy, obrabiają niewielkie, wyrwane górom i dające marne plony poletka. To dzikie miejsce, głównie są tam lasy, mroczne i stare. Z jakiegoś powodu nie wycieli ich górnicy z początku wieku, żądni drewna do budowy szybów naftowych. Również Niemcy, którzy wszędzie dookoła prowadzili rabunkową gospodarkę, je oszczędzili Tak samo wyglądało to i teraz Do Tartaku sprowadzano wyłącznie pnie drzew z innych miejsc Nawet z daleka, byleby nie ruszać tego lasu. I to pomimo tego, że nie było tam żadnego parku narodowego ani rezerwatu Jakby pracownicy lasów państwowych instynktownie wyczuwali, że od tego miejsca Lepiej trzymać się z daleka. To właśnie tam, na samym krańcu miasteczka, stał samotny dom, wybudowany z drewna, udający starszy niż w rzeczywistości. Mieszkał w nim samotny mężczyzna z młodą dziewczyną, którą kiedyś nazywał córką. Ona jednak nigdy nie nazywała go ojcem. W paśle... Noc zawsze zapadała odrobinę szybciej i trwała odrobinę dłużej, ale ciemność wokół tego domu była inna niż w miasteczku. Jakby straszniejsza, jakby bardziej gęsta, jakby tylko czekała, żeby go pochłonąć. Tam, gdzie zmrok zapada szybciej to powieść Wojciecha Mielarza to był czwarty fragment tejże powieści w interpretacji Przemysława Bluszcza. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy, a ciąg dalszy jak zwykle u nas jutro, w czterech porach roku. Jedynka. Polskie Radio. I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and a We're Plejada gwiazd Przeminęło z wiatrem, a został chwast Miałam plan, by znaleźć skrót A z ludzkich planów się śmieje Bóg Nie ma fali, kiedy lichy wiatr Nie ma róży, kiedy kolców brak Stworzę mój własny sad Ze wspomnieć, co porwał wiatr Nie będzie to domek z Dawno go porwał wiatr, mnie i ciebie z dawnych lat. Wszystko to porwał wiatr, stworzę mój własny sad. Ze wspomnień, co porwał wiatr, mój cały świat. Zuchwale on dźwigać chciał, nie zgodę a tylko dwie pięści miał. Uuuu, mi wróżysz los, ja mam jak sklep. Uuuu. Gdy ty stawiasz krok, jestem zawsze przed podnosisz głos A my milczenie złotem jest Stworzę mój własny sad Ze wspomnień co porwał wiatr Nie będzie to domek z Już dawno go porwał wiatr Mnie i ciebie z dawnych lat Wszystko to porwał wiatr Tworzę mój własny sad Ze wspomnień co porwał wiatr Jak gdyby nic Kochałeś mój cichy płacz Karmiłeś się nim Mówiłeś ma dobry skład Uuuu marnie mi los Ja mam lepiej sklep Uuuu Gdy ty stawiasz krok Jestem zawsze przed Podnosisz głos A my milczenie złotem jest yeah.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 To nie nasz wspólny strój, to nie tak już nie masz prawa, ogród jest tylko mój. nie twoja to nie nasz wspólny strój, to nie tak już nie masz prawa, ogród jest tylko mój. próśb, ile łezcyzyfowych prób. Przeminęła z wiatrem plejada gwiazd, przeminęło z wiatrem, a został chwast. Miałam plan, by znaleźć skrót, a z ludzkich planów się śmieje Bóg. Nie ma fali, kiedy lichy wiatr, nie ma róży, kiedy kolców brak. To Sanach. A dzisiaj Sanach też pojawiła się w podpowiedzi naszego konkursu, ponieważ ona specjalnie dla młodych ludzi stworzyła piosenkę, która, która miała pomóc im w nauce matematyki. O co chodzi? Zaraz wyjaśnię, bo najpierw powiem dzień dobry naszemu słuchaczowi. Pan Marian, miejscowości Przyjmowie Wództwo Świętokrzyskie. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry. Dzisiaj w naszej zagadce Odkrywcy Przyszłości, kto był ukryty? Ukryty był Pitagoras. Tak jest. A co pan napisał w komentarzu? Tak, ponieważ z reguły wszyscy kojarzą go jako matematyka i filozofa, a ja, ponieważ by zawsze byłem pasjonatem historii w szkole podstawowej, no to jeszcze, że tak powiem, zagłębiłem zagadnienie, że również był wizjonerem i jasnowidzem. Potrafiał przeganiać epidemię, jak również tutaj właśnie e, przepowiadać przyszłość. Tak, przepowiadać kataklizmy, to prawda. I przez to, że był naprawdę wybitnym, genialnym człowiekiem, to niektórzy twierdzili, że nie może być synem jakiegoś zwykłego człowieka, tylko musi być synem jakiegoś Boga, na przykład Apolla albo Hermesa. Stąd w pierwszej podpowiedzi pojawił się ten wątek. Pani Marianie, a m, co Pana naprowadziło tak już bez wątpliwości, że to jest Pitagoras? Właśnie ten Apollo, ponieważ że, tak jak mówi, byłem pasjonatem swego czasu do tej pory jestem pasjonatem historii i właśnie taka, taka ciekawa. Mi chodziła po głowie, że właśnie... To teraz posłuchajmy przez momencik jeszcze Sana, która tak pięknie... Która tak pięknie muzycznie przypomina dzieciom, żeby sobie utrwaliły słynne twierdzenie Pitagorasa. Panie Marialnie gratuluję. Plecak wielofunkcyjny do samolotu dwa w jednym już należy do pana kolejna zabawa jutro, tak dzisiaj był Pitagoras, to twierdzenie Pitagorasa drodzy Państwo, przysupisuje się oczywiście jemu, ale tak naprawdę stuprocentowej pewności nie mamy, czy na przykład inni matematycy troszkę mu w tym kiedyś nie pomogli, ale niewątpliwie twierdzenie Pitagorasa, czyli A kwadrat plus B kwadrat równa się, no chyba wszyscy wiemy ile. Za dziś już Państwu dziękuję Sława Bieńczycka, jutro przywita Państwa Romek Czajarek i bardzo dobrze, że on, ponieważ przypominamy, że od dziś mogą Państwo słychać, słuchać u nas na nasz stronach specjalnego podcastu y, Romana Czarnobyl Prawdziwa Historia. Przypomnijmy, że w niedzielę przypada 40. rocznica y, katastrofy elektrowni atomowej. No i właśnie jutro ten wątek też w audycji Romka się pojawi, bo porozmawiają z ekspertami o odradzającej się tam przyrodzie i jak to wszystko tam wygląda. Za dziś dziękuję, życzę Państwu dobrego dnia, oczywiście w Towarzystwie Radiowej Jedynki.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 to jest radio. Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. rabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Menopauza nie daje mi spokoju przez całą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 Ewa Mierzawska. Dzień dobry. Mamy spory korek na s 6 między Juszkowym a Straszynem. Tym razem na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj trwa przebudowa węzła rusocin i tym razem w tym tygodniu prace są przełożone na przeciwległą jezdnię, bo w ostatnich tygodniach mieliśmy duży korek, ale w kierunku południowym. Teraz jest odwrotnie. Droga krajowa nr 44 trasa o święcim zator w pobliżu Przeciszowa na 66 kilometrze samochód osobowy wjechał do rowu i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. Dużo lepiej wygląda sytuacja także w Małopolsce już na małopolskim odcinku A4, gdzie rano doszło, przypomnijmy, do Karambolu. Zderzyły się trzy samochody osobowe, dwa dostawcze i jeden ciężarowe W pobliżu miejscowości Węgrzce Wielkie to między węzłami Bieżanów i Niepołomice. W tej chwili widać, że jest zwężenie i zablokowany jest jeden pas to na w kierunku Krakowa i Katowic. Korek jest za węzłem targowisko, ale już naprawdę niewielkie około dwukilometrowe. Dwie osoby Zostały ranne w wypadku na S7 między węzłem Żurominek i w Mława Południe. Na 71 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Wciąż jest zablokowana jezdnia w kierunku Gdańska. Ostatni węzeł przed miejscem z tymi utrudnieniami to zjazd na Żurominek. I tutaj właśnie proponuję mu państwu zjechać. Poza tym sytuacja wygląda dość dobrze. Mamy jeszcze korek na S8. Właściwie takie długie spowolnienie na jezdni w kierunku Białego Stoku od węzła Marymącka do węzła Bemowo.